W kościołach chrześcijańskich dziś najważniejsze święto, Wielkanoc w Watykanie, orędzie i błogosławieństwo papieża. W wielu miastach w Polsce śniadania wielkanocne dla potrzebujących. Jedno z warszawskich odwiedza nasz reporter. Uwaga, silny wiatr w niemal całej Polsce. Są alerty synoptyków.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 i spokoju na święta. Dopóki jesteśmy razem, nikt i nic nas nie złamie. Życzenia rodakom na Wielkanoc złożyła także para prezydencka Karoli Marta Nawrodzcy. Życzmy Państwu wszelkiej pomyślności, radosnych spotkań w gronie najbliższych oraz wielu chwil, wypełnionych spokojem i życzliwością. Przepięknych pisanek, smacznych mazurków i mokrego, ale też rozważnego dęgusa. Wesołych, Wesołych Świąt! Świąt. Przed Warszawską Halą Expo setki osób to uczestnicy wielkanocnego śniadania bez samotności. Osoby samotne, bezdomne oraz wszyscy potrzebujący mogą wspólnie cieszyć się radością z Wielkiej Nocy i skosztować tradycyjnych polskich potraw świątecznych. Na miejscu jest też Przemysław Lis. Dzień dobry. Dzień dobry. To jedna z wielu podobnych inicjatyw w Polsce. Tak, w tym roku w całej Polsce takie akcje organizowane są w 47 miastach. Po raz pierwszy inicjatywa pojawiła się już ponad 20 lat temu, a jej cel do dziś się nie zmienił. Mówiło, mówiła mi koordynatorka akcji warszawskiej Śniadanie bez samotności Izabela Trojan. Jest to dzień, w którym samotność dotyka ludzi najbardziej. Nie mają gdzie wyjść tego dnia. Sklepy wszystko mamy pozamykane. Przede wszystkim działamy przeciwko samotności.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 W Warszawie, ale też wszędzie w Polsce, gdzie te akcje są organizowane, na zebranych czekają nie tylko tradycyjne potrawy, ale również wyjątkowa i ciepła atmosfera oraz okazja, aby dzielić się z innymi radością świąt Wielkiej Nocy. Przemysław Lis, dziękuję bardzo. Świąteczna niedziela upływa na ogół z ładną pogodą, ale wiosenną aurę może popsuć w części kraju silny wiatr. Są ostrzeżenia synoptyków dla większości województw. Nie obowiązują tylko w opolskim, śląskim i małopolskim. Alerty w Sudetach będą obowiązywać do późnego popołudnia, pozostałem do jutrzego, jutrzejszego wieczora, kiedy to pory wiatru mają osiągnąć maksymalnie 85 km na godzinę. To są aktualności jedynki. Niedziela to ostatni dzień 48-godzinnego ultimatum, jakie prezydent Stanów Zjednoczonych dał władzom Iranu. Jeśli Teheran nie odblokuje cieśniny Ormus, Donald Trump zapowiedział, jak się wyraził, rozpętanie piekła. Zacięte walki w południowym Iranie, gdzie były prowadzone poszukiwania zaginionego członka załogi F-15, świadczą o tym, że wojna może wejść w bardziej radykalną fazę.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 Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Jerozolima. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Po południu na południowym wschodzie kraju zachmurzenie będzie na ogół małe, na pozostałym obszarze małe i umiarkowane. Od północnego zachodu wzrastające do dużego. Na północy, zachodzie i w centrum przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze. 9 stopni teraz w Suwałkach, 12 w Zakopanem, 16 w Poznaniu, 18 w Legnicy. Wiatr jest umiarkowany, okresami dość silny. Wysoko w Sudetach porywy do 90 km na godzinę. W Tatrach zamiecie śnieżne. Ciśnienie w Warszawie, 1003 hektopaskale. Klimat. Umiarkowana jakość powietrza tylko w Łodzi. Na pozostałym obszarze kraju bardzo dobra i dobra. Warto wybrać się na wielkanocny spacer. O ile nie wieje. Prawie 60% energii w sieci krajowej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 20 obowiązują tak tzw. zielone godziny. Na całym wybrzeżu i żuławach ostrzeżenie przed gwałtownym wzrostem stanu wody. Jedynka. Polskie Radio. Polskie Radio. Jedynka. Dzisiaj nie radio w salonie, a radio na spacerze. Dzień dobry Państwu. Anna Stępniak jadę po Rafała Sławonia i zabierzemy Państwa we wspaniałe miejsca, warte odwiedzenia. Cześć. Cześć, cześć. O, widzę pani redaktor świątecznej kreacji. No jak to wiesz, święta jednak zobowiązują, to co najpierw jedziemy dokąd? No Mówiłeś państwu, że zabieramy państwa na spacer Nie, świąteczny. Nie, czekałam na ciebie. To teraz powiemy jeszcze raz, że zabieramy państwa na spacer świąteczny i yy, zaczynamy chyba co, od zoo. No to jedziemy do zo. To ruszajmy, ruszajmy do zo. Masz tu jakąś muzykę do włączenia? Mm. Proszę Państwa, nasz świąteczny spacer zaczniemy od azylu ptasiego w Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie. To co ruszamy na spotkanie, na spotkanie ptasząt. Święto nie święto, ale różne rzeczy ptakom się zdarzają. Jesteśmy razem z Rafałem Sławoniem w Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie przy ptasim punkcie przyjęć pani Angelika Gackowska. Ptasi punkt przyjęcia jest dostępny całodobowo również w święta i w ptasim azylu również pracują pracownicy w święta wielkanocne. A jakie najczęściej ptaki są przynoszone? Wszystko zależy od pory roku. Mieliśmy w tym roku taką bardzo ostrą zimę i trafiało do nas sporo ptaków, które cierpiały z powodu wychłodzenia, wycięcia organizmu. W tej chwili trafia do nas bardzo dużo gołębi. Pewnie część, częściowo są to młode gołębie, będące ofiarą porządków na balkonach, bo potrafią do nas trafić nawet z samym gniazdem. A za chwilę rusza sezon lęgowy, będzie do nas trafiało bardzo dużo młodych ptaków, piskąt i podlotów, czasami niestety również niepotrzebnie porywanych z natury, ale na ten temat mamy specjalną akcję informacyjną Zostaw nie porywaj. A oprócz tego cały czas trafiają do nas ptaki, które uległy różnego rodzaju Kolizją, czyli z uszkodzonymi skrzydłami, nogami, na przykład ofiary ataków drapieżniczych. No i staramy się tym również pomagać. Czy egzotyczne ptaki się zdarzają? Ptasi azyry nie przyjmuje ptaków egzotycznych, ale oczywiście takie sytuacje się zdarzają również w Warszawie i wtedy interweniuje Straż Miejska. Chcesz zobaczyć jak to wygląda? Czy się? bardzo. To na życzenie Rafała obejrzymy. Ptasi, punkt przyjęć. Ptasi szpital. To są takie skrytki. Tak, ładnie to nazwały na i teraz przynosimy ptaka. Każda osoba, która przynosi ptaka do ptasiego punktu przyjęć, a trzeba pamiętać, że to jest rodzaj poczekalni dla ptaka, może skorzystać z bardzo szczegółowej instrukcji, która jest opisana w kilku językach oraz zawiera piktogramy. Przynosimy najczęściej ptaka w jakimś pudełku i w tym pudełku należy tego ptaka umieścić w, wolnych, w jednej z wolnych skrytek, czyli w takiej skrytce, która ma otwarte drzwiczki. Przed zamknięciem tej skrytki bardzo byśmy Państwa prosili, aby Państwo wypełnili ankietę, którą dla Państwa przygotowaliśmy. Ona jest tutaj obok na stoliku. I Bardzo nas interesują dwa rodzaje danych. Dlaczego ptak do nas trafia, czyli co mu się niedobrego przydarzyło. To poprawi i przyspieszy diagnostykę zwierzęcia oraz to, skąd zwierzę pochodzi. Ponieważ my również zbieramy takie dane, to są bardzo ciekawe dane badawcze, charakteryzujące populacje różnych gatunków w mieście oraz to, jaki rozkład urazów występuje w konkretnych miejscach. Rola osoby dostarczającej kończy się na zatrzaśnięciu dźwiczek. Ciach, zatrzaśnięte. tak już jest bezpieczny i czeka na pomoc. I już zupełnie ostatnim etapem jest naciśnięcie takiego przycisku przyzywowego. W ośrodku rehabilitacji zapala się lampka, która informuje pracowników o tym, że pacjent jest w takim punkcie przyjęcia. To teraz jesteśmy po drugiej stronie. Będziemy przyjmowali tym razem. To już wygląda tutaj poważnie. Mamy jakieś biedactwo, nie? W tym przypadku mamy to pudełko, które zostawiliśmy po stronie dostarczającej ptaki i tutaj ten ptakomat, który jest w taką przechowalnią dla ptaków, ma zupełnie inny wygląd. Mamy tu szereg rączek umożliwiających otwarcie drzwiczek i mamy również okienka w drzwiczkach, tak aby pracownik wiedział i widział, co się tam w środku znajduje i był w stanie się do tego przygotować. Zamykamy i przenosimy pudełko z ptakiem do ośrodka no, rehabilitacji. To są skrytki na wielkie ptaki, tak? Te? Tak, ptasiej punkt przyjęć ma dwa rodzaje skrytek. Te większe są dostosowane do największych kontenerów, w których może przewozić strasz miejska takie duże ptaki jak czaple, czy na przykład biliki, bo takie sytuacje też również się zdarzają, czy Łabędzie. W związku z tym przygotowaliśmy takie miejsce też na wszelki wypadek dla dużych pacjentów. Niezależnie od pogody, ptasi azyl jest czynny i teraz będziemy dla Państwa z Rafałem ten ptasi azyl oglądać. Jest szansa, że sami też o azyl poprosimy tutaj. No, zobaczymy, zobaczymy. Dzień dobry, czujemy się zupełnie jak w... W gabinecie weterynaryjnym, prawda? To jest gabinet weterynaryjny. Tak, dokładnie jesteśmy teraz w ambulatorium, czyli w pierwszym miejscu, do którego ptaki trafiają w ośrodku rehabilitacji ptaków, w klasie azyl. Jest to odpowiednik oczywiście ludzkiej izby przyjęć w szpitalu i faktycznie czasami tutaj wygląda tak jak na ostrym dyżurze i natłok pacjentów, i tempo realizacji działań, ale niestety również skala przypadków i rozmiar ran jest podobny jak na ludzkim sorze. W tym miejscu lekarze weterynarii wraz z wykwalifikowanymi pracownikami podejmują decyzję, co dalej z danym pacjentem można zrobić, czyli jakie dalsze postępowanie będzie musiało być wdrożone. I oczywiście tutaj chciałabym od razu zaznaczyć, że ośrodki rehabilitacji w Polsce zostały stworzone po to, aby przywracać dzikie ptaki gatunków krajowych na wolność. A te dźwięki, które nas dochodzą, to są gołębie, tak? Tak, te dźwięki, które do nas dochodzą, to są młode gołębie, tak jak mówiłam, trafia do nas teraz sporo młodych gołębi, część, i czy w zasadzie większość z nich jest absolutnie zdrowa, no ale nie możemy ich wypuścić, ponieważ są jeszcze młode, muszą się nauczyć życia. Odchowujemy tutaj te ptaki, kiedy będą dorosłe i sprawne, wypuścimy na wolność. Oj, takie ptasi przedszkole. Słodkie. Gołębie chyba ucieszyły się na nasz widok? Bo pewnie chciałby coś zjeść. Albo chciałyby wystąpić w radiu. I są przytulone do misia. No, I tu zasępiony. Nie straszmy ptaszków. Mają tu jedzenie rozmaite, ale na pewno nie jest to chleb. A, to mamy, do, do czynienia? A tu mamy do czynienia? z jaskółkami, demówkami. To są tacy pacjenci, którzy no, niestety nie zdążyli się wyrehabilitować odpowiednio jesienią, przed czasem odlotów jaskółek do Afryki. No i zostały u nas przez zimę. Mam nadzieję, że wiosną już wrócą do natury. Czy wy nazywacie te ptaki? Nie wolno tego robić. To znaczy oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z pacjentami, którzy są bardzo długo i są specyficznymi gatunkami, to zdarza się, czy specyficznymi osobnikami zdarza się, że mają jakieś swoje nazwy, ale co do zasady staramy się zwierząt nie oswajać, nie przyzwyczajać do siebie i jak najbardziej skracać kontakt po to, żeby później tym ptakom było łatwiej wrócić do natury. Także nasze ludzkie uczucia tutaj nie są to najważniejsze. No i co dalej Pani Angeliko? I dalej postępujemy zależnie od tego, co dany osobnik potrzebuje. Mamy tutaj wewnątrz ośrodka cały szereg wolier wewnętrznych i zewnętrznych, czyli cały szereg pomieszczeń, które są przystosowane do potrzeb różnych pacjentów. E, możemy tutaj otaczać pacjentów e, bardzo taką intensywną opieką, to jest odpowiednik ludzkiej intensywnej terapii. Możemy odchowywać pisklęta od pierwszych dni życia. Rehabilitacja dobrze przebiega. Przemyślamy taki do wolier zewnętrznych. Mamy również różne woliery zewnętrzne przystosowane do potrzeb i ptaków śpiewających, do krukowatych, dla większych y, gatunków. Dla każdego coś dobrego. Zapraszam. Jesteśmy już na zewnątrz. Trochę się denerwują. Tak, no bo one nie są przyzwyczajone, żeby ktoś tak blisko do nich podchodził. Są to nadal zwierzęta dzikie, więc musimy ograniczyć naszą obecność w takich miejscach. Tutaj przed nami jest ta kawuliera, w której w tej chwili przebywa sójka. A po ale naszej trochę się schowała chyba, Tak, no bo się przestraszyła. A po naszej prawej i lewej stronie są takie, takie ptaki jak ziemba, gil, cięcioły, Mamy kosa też tutaj, więc tu mamy takie ptaki jeszcze na indywidualnej opiece, ale w momencie, kiedy one skończą ten pierwszy etap leczenia, takiego bardzo indywidualnego, zostaną właśnie wypuszczone do jednej z tych woli zewnętrznych, a następnie na wolność. Ale co ciekawe, sójka obchodzi jeszcze Boże Narodzenie, bo ma choinkę, chociaż już wielkanoc. Tak, to są choinki, które dostarczyli nam mieszkańcy Warszawy i z których ogród zoologiczny z wielką przyjemnością korzysta, jak widać, również dla pożytku ptaków. Dzięcioł bardzo się denerwuje, chciałby pewnie już wyjść. No, na pewno chciałby już wyjść, On, ptaki nie rozumieją, dzikie zwierzęta nie rozumieją, że te warunki, w których się znalazły, to jest pomoc, jedyny ratunek dla nich. One za wszelką cenę chcą się uwolnić, więc faktycznie trzeba też organizować wyposażenie wolier i wyposażenie boksów w taki sposób, aby nie zrobiły sobie krzywdy, usiłując się uwolnić. To była woliera dwójka, gatunki drobnym taki śpiewające, wróble, sikory, czyże, dzwońce, grubodzioby, skowronki, rudziki, pliszki, muchołówki, mazurki i tak dalej. Mazurki też brzmią. Mazurki skoro, czy... świątecznie bardzo brzmią. Ale nie każdy w święta je mazurki. Ptaki na pewno mazurków nie jedzą. Nie powinny jeść. Ptaki zdecydowanie nie powinny jeść ludzkiego jedzenia i to jest podstawa do tego, żeby w ogóle zabierać się do za dokarmianie ptaków, o ile w ogóle chcemy dokarmiać. Ale teraz jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Tutaj mamy mnóstwo klatek. Tutaj przebywają gołębie. Część jeszcze ma indywidualne to to są te w pojedynczych koszykach, te które już są w lepszym stanie, są łączone w grupki w takich zbiorowych klatkach. Następnym etapem, jeżeli wszystko będzie w porządku, to już jest przeniesienie do wolier zewnętrznych, gdzie gołębie razem ze swoim nowym stadem nabierają sił i przebywają ten ostatni czas przed wypuszczeniem na wolność. A ja mam pytanie z serii abstrakcyjnej. Czy ptaki, które są na wolności wiedzą, że tu są ptaki? Oczywiście, że wiedzą. Mamy swojego stacjonarnego krogulca, który od czasu do czasu sprawdza, czy być może udałoby się jednak upolować któregoś z naszych pacjentów i straszy na pacjentów w folierach zewnętrznych. A tutaj większe klatki? Tutaj mamy większe klatki w tym momencie już nie ma wielu pacjentów, bo są przemieszczone na zewnątrz. Mamy tutaj tylko jedną kawkę, która ma bardzo nietypowe takie łaciate ubarwienie. Rzadko się zdarzają takie, takie osobniki o takim mieszanym ubarwieniu. A ten gigant na dole? A ten gigant na dole to jest myszołów, który ma również trwale uszkodzone skrzydła. Jest naszym takim długoterminowym lokatorem. Jest to jedno z niewielu zwierząt, które faktycznie ma tutaj swoje imię. A na zewnątrz są jakieś duże ptaki? W tej chwili nie, ale to są woliery, które są bardzo często zasiedlane przez bociany, czaple, mewy, a byważyli również gołębie. A coś chciałaś powiedzieć? No powiedz coś. O, tutaj wygląda jak więzień. No proszę zobaczyć co tam jest. Tu stoi bocian, proszę Państwa. Wspaniały bocian. Łypie na nas jednym okiem. Nie wiem, czy mu się podobamy. To jest ogólnie osobnik, który wypadł z gniazda w 2025 roku i, był, i był opiekowany przez, przez innych ludzi, a do nas trafił 20 marca, ponieważ no, ci opiekunowie już nie bardzo byli w stanie sobie z nim poradzić i po prostu oddali go pod naszą opiekę, licząc, że wrócimy go na wolność. Niestety ten ptak ma sztywny lewy nadgarstek, ten uraz prawdopodobnie nie pozwoli mu nigdy wrócić na wolność. Z wow. kuchnia. Tutaj na oh. przygotowuje no, się wszystkie... Martwi, niech Państwo żałują, że Państwo tego nie widzą. Tutaj przygotowuje się takie jedzenie, które jest najbardziej zbliżone do tego, co ptaki w naturze jedzą, więc widzimy tutaj dla ptaków drapieżnych przygotowane gryzonie, przygotowane ryby, przygotowane różne larwy owadów, ale oczywiście dla takich ptaków, które jedzą również pokarm roślinny, przygotowujemy pokarm taki adekwatnie do ich potrzeb. Często są to warzywa, owoce, rośliny liściaste, zboża i mieszanki. No świąteczny stół dla ptaków wygląda naprawdę imponująco. Co, I nie ma tu ani mazurka, ani chleba, ani kiełbaski. Nie wiem, czy chcieliby państwo to oglądać. To jest po prostu element natury. W naturze ptaki drapieżne jedzą bardzo często gryzonie, więc z tego powodu podajemy im właśnie gryzonie. Jesteśmy teraz w takiej zewnętrznej części ośrodka rehabilitacji, gdzie poruszamy się wzdłuż szeregu wolier zewnętrznych i każda z nich ma swoich lokatorów. Ta woliera, przed którą jesteśmy jest dla ptaków Krukowatych i to jest ostatnie miejsce przed wypuszczeniem tych kurkowatych na wolność. Czyli tutaj są już pacjenci na końcówce swojego procesu leczniczego. Można przez też parki zajrzeć do środka. To są proszę Państwa najczęściej w Warszawie wrony. Kawki, wrony. Kawki, wrony. A jakiś kruk się trafia często? E, kruki bardzo rzadko. W tym roku mieliśmy jednego kruka. Trafił do nas jeden kruk, ale faktycznie kruki nie żyją w Warszawie, więc te, te gatunki bardzo rzadko, ale trafiają gawrony z takich większych krukowatych. Krukowate, głosu. czyli najinteligentniejsze ptaki o, na świecie. Tutaj mamy wolierę dla gołębi. Ale wyglądają na bardzo zadowolone. No, niczego im tu nie brakuje. Rywą się na wolność tutaj w kolejnej wolierze mamy taki specyficzny niebieski namiot, a to dlatego, że mamy tutaj dwóch lokatorów, którzy są bardzo skryci i bardzo szybko się stresują. To są dwie słonki. To są takie ptaki, które niestety często rozbijają się w mieście podczas wiosennych i jesiennych migracji. Przy okazji kolizji z budynkami no po prostu często tracą życie. Niektórym udaje się przeżyć, wtedy trafiają do nas. Są to bardzo trudne przypadki, bo słonki są dosyć trudne w Odchowie. Mają taki specyficzny sposób reagowania na każdy czynnik stresowy taką paniczną ucieczką, co powod... Powoduje, że bardzo trudno jest stworzyć woliery, w których one po prostu się nie zabiją przy okazji prób ucieczki, bo po prostu się rozbijają, ale staramy się, robimy co możemy, żeby te ptaki utrzymywać przy życiu i później wypuszczać. Wszystko to, co zmniejsza przezroczystość szkła lub powoduje, że szyby są zauważalne dla ptaków jest dobre. Możemy po prostu nie umyć szyb. To jest najprostszy sposób, ale zachęcamy do tego też, żeby po prostu naklejać na szybach na przykład kropki, takie jak promuje Fundacja Szklane Pułapki, ale oczywiście nie tylko. Wszystko co nakleimy na szybach, wszystko co zamontujemy na szybach, nawet rośliny, które gdzieś poustawiamy, czy jakieś inne elementy wyposażenia, które będą dla ptaków widoczne i będą wskazywały, że tu jest przeszkoda, pozwoli im po prostu uratować życie i trzeba o tym pamiętać i w przypadku Wysokich budynków, ale również w przypadku zabudowy, która wchodzi na tereny zieleni, która rozwija się właśnie na terenach, które do niedawna były aktywne przyrodniczo. Tam nadal ta populacja ptaków jest bardzo liczna. O tym myciu okien trzeba było przed świętami powiedzieć. Włącz grzałkę, zanim woda zejdzie. Tutaj mamy basen zewnętrzny dla ptaków wodnych. W tej chwili mam tylko jednego lakatora, ponieważ łabędzie, które były w tym miejscu już pojechały na wolność, ale faktycznie mamy takie dwa pomieszczenia z basenami, wewnętrzny i zewnętrzny, przystosowany do większych ptaków. No i tak żałka jest po to, że jeżeli jest jednak ta temperatura minusowa, żebyśmy byli w stanie utrzymywać wodę w stanie ciekłym, to ją trochę podgrzewamy. Możemy również udzielać pomocy ptakom wodnym, chociaż jest to jedno z większych wyzwań. I też pamiętajmy o tym, żeby uważać na przykład na drodze, bo mamy takie ostrzeżenia w war w Warszawie, kiedy nurogęsi przeprowadzają swoje młode i one, no ale tak, no, bardzo słusznie, że one wstrzymują ruch. Oczywiście stajemy na głowie, żeby te ptaki nie były bardzo oswojone z nami w momencie wyjścia na wolność i żeby były w stanie sobie poradzić na tej wolności, znaleźć pokarm, ale również skomunikować się z innymi osobnikami. Tak ważny jest ten ostatni etap rehabilitacji, kiedy są połączone w grupy gatunkowe albo grupy takich współpracujących ze sobą gatunków po to, żeby nauczyły się mówić ptasim językiem adekwatnym dla danego gatunku. A tu widzimy duża woliera i tam jacy goście są. Ta woliera jest, jak Państwo słyszą, przeznaczona dla rybołowów. Tutaj w środku mamy trzy rybołowy. Są to niepełnosprawne ptaki. Taki, trwale niepełnosprawne. Mamy tutaj dwie samice, jednego samca. No i zobaczymy co będzie. Jeżeli będą miały fantazję, mogą rozpocząć program reintrodukcji rybołowa. Jesteśmy gotowi, żeby takie działania rozpocząć. Czyli krótko mówiąc, one mogą się rozmrążyć. Jeżeli będą miały taką chęć. Dajemy im szansę. Posłuchajmy może, bo one bardzo ładnie się do nas odzywają. Ale się nie bójcie. Nie wiem, się cieszą. Tu dochodzimy do domków, które wyglądają jak ludzkie domki drewniane, działkowe. No zdecydowanie byłyby to całkiem niefunkcjonalne ludzkie domki, bo proszę zauważyć, że one nie mają kompletnych dachów. A są to woliery zewnętrzne, w których przetrzymujemy ptaki w ostatnich etapach rehabilitacji. W tej chwili tutaj w tej wolierze mamy bociany. Czy my możemy jakoś tam zajrzeć? Do... Tak, tak, tak. Można zajrzeć. Zaraz zajrzymy. Możemy sobie tu wejść. No dobra. Dzień dobry, o siedzą jak wysoko sobie usiadły na gałęzi, chodzą, rzeczywiście są takie, jedne są mniejsze, drugie większe. Jedne faktycznie będą w stanie latać, drugie nie. A tutaj zobaczcie jak ten na, nam się przygląda, ten tutaj, który jest najbliżej. Patrzy, głowę przechyla, no już stracił zainteresowanie, no to idziemy. Nie mamy jedzenia, więc no cóż. No tak, czego się życzy na święta pracownikom i ich podopiecznym? w zasadzie powinno się życzyć jak najmniejszej ilości pacjentów. Bardzo byśmy życzyli, żeby do nas trafiały tylko te ptaki, które faktycznie tej pomocy potrzebują, bo niestety czasami trafiają ptaki zupełnie niepotrzebnie i tutaj jest ogromne pole do działań edukacyjnych o tym, żeby nie porywać niepotrzebnie ptaków, które są sprawne, zdrowe i pod opieką rodziców, na przykład są pod lotami, które po prostu są pod opieką rodziców i sobie gdzieś tam siedzą pod krzaczkiem i uczą się życia. Też ostatnio zwróciliśmy uwagę, że trafia do nas sporo gołębi, które są w dobrym stanie, którym nic nie dolega. A jakoś specjalnie do wygląda Wasz wielkanocny stół? Bo po drodze tam nie zauważyliśmy jakichś wyjątkowych przysmaków. Nie, nie, no nasz wielkanocny stół nie wygląda jakoś bardziej wyjątkowo, po prostu każdy dzień pracy jest w jakimś zakresie podobny i zawsze zaczynamy od tych samych elementów, czyli od sprawdzenia ptasiego punktu przyjęć, przeniesienia pacjentów, udzielania pierwszej pomocy, sprawdzenia jak się mają pacjenci. Tak wygląda każdy dzień również w święta. A ten zwierzęcy, ptasi, stół? Jest taki sam. Nie dajemy ptakom tutaj niczego specjalnego. Oczywiście zwierzęta mają zróżnicowaną dietę, ale nie wyróżniamy tutaj specjalnie świąt. Dla zwierzęta święta nie istnieją. W związku z tym ta dieta dla nich po prostu musi być jak najbardziej zróżnicowana i bogata, ale niekoniecznie może jakaś taka specjalna i nietypowa właśnie święta. Pani Angelika Gackowska, szefowa ptasiego Azylu, Bardzo Pani dziękujemy Dziękuję. za to, że w święta była Pani z nami. Ja myślę, że ta wyprawa do zwierząt, do ptaków, które są no, troszkę jednak od nas zależne, dały też naszym słuchaczom do myślenia. Wszystkiego dobrego na święta. I dziękujemy bardzo. No, siadasz? Siadam, siadam. Siadaj. Proszę Państwa, No tutaj dużo emocji mieliśmy w ptasim azylu. Ruszamy teraz do, do lasu. Do lasu. Ale niedaleko, niedaleko, niedaleko do Kabackiego. Tam czeka na nas Bartek Popczyński. Tak, łykniemy trochę świeżego powietrza, proszę Państwa. No to ruszajmy. <mulary> Quis amar, mas tive medo. E que salvar meu coração. Mas o amor sabe um segredo: O medo pode matar do seu coração. Água de beber. De bebê, camarada. água de bebê, água de bebê, camara tem batunda, bate lá da bada, bate batunda, batelo da bada. Água de bebê, água de bebê, camarada, água de bebê, água de bebê, camarada, água de bebê, água de bebê, camarada. Te batunda, bater da dabada, te batunda, batendo a Dabadaba, te batunda Polskie Radio, jedynka. Wybraliśmy się teraz do lasu, do Powsina, Las Kabacki. Pan Bartosz Popczyński, popularyzator przyrody z warszawskich lasów miejskich. Czy widać już wiosnę? To już od dawna widać. Właściwie to kiedy tylko zeszły te śniegi i lody, to już były pierwsze takie wyraźne sygnały, ale to mówię oczywiście o przyrodzie takiej stacjonarnej, a jeszcze jest taka przyroda, która się cały czas przemieszcza. Mam na myśli zwierzęta, i te zwierzęta już od w zasadzie stycznia dawały pierwsze takie sygnały wiosenne. Że już. Tak, że już, że już powoli się Trzeba szykować i trzeba się już powoli no, do tego czasu wiosennego przygotowywać. Bo on tak naprawdę wbrew pozorom to nie jest taki miły, sympatyczny i troski, tylko bardzo pracowity i bardzo taki energochłonny, bardzo męczący dla zwierząt. Czyli co muszą robić zwierzaki? Większość zwierząt, kiedy tylko na przykład chociażby opłazy, to dobry taki przykład, jak one tylko pojawią się, wyjdą z tych swoich kryjówek, no to właściwie od razu przystępują do godów. No i to jest właściwie jeden z ważniejszych... To jest robota. Tak, jeden z ważniejszych celów istnienia. Jak popatrzymy na takie biologiczne funkcje każdego organizmu, no to trzeba podtrzymywać procesy życiowe, czyli trzeba oddychać, trzeba zdobywać pożywienie, trzeba zdobywać też i terytorium, ale również to jest wszystko podporządkowane temu, żeby przekazywać geny, żeby się rozmnażać. I to się właśnie dzieje najczęściej wiosną. Pierwsze takie sygnały drobne to już widać wcześniej, to zależy też jeszcze jaka jest zima, w tym roku była zima normalna, bym powiedział, tak jak być powinna, w odróżnieniu od poprzednich lat. Więc na przykład leszczyna zaczęła kwitnąć prawidłowo, czyli tak pod koniec lutego. No i to jest jedna z pierwszych roślin, która w ogóle... Jako tak, pamiętamy, rok... my alergicy wiemy o A, tym. No właśnie. Leszczyna to już nie ma przecież kwiatków, bo już przekwitła. Tak, to prawda, bo są oczywiście cykle poszczególne, które w przyrodzie następują czasami bardzo szybko po sobie. I niestety jest tak, że jak na coś się spóźnimy, to już przegapimy, to następna okazja za, no powiedzmy nie cały rok, no ale mniej więcej za te 11 miesięcy. Ale to już coś widać będzie, kiedy ona będzie miała te swoje owoce? Zawiązki oczywiście będą się już pojawiały, no w zasadzie to tak na dobrą sprawę to one się już tworzą zaraz po zapyleniu, prawda? Więc to od razu tam już takie maluteńkie widać, no ale my wiadomo czekamy na orzechy, no a to dopiero jesień w przypadku. Pamiętam, że z Leszczyny robiło się najlepsze łuki tak, w dobra. dzieciństwie. Tak, tak, tak. To prawda, ale, rzeczywiście? Ale no, błagam was, no to, to co, dzieci przyjdą do lasu kabackiego i będą leszczynę wycinać na łuki? Nie, to rezerwat. Ale jeszcze, bo tutaj staliśmy obok, o właśnie, tutaj mamy na przykład z kolei cisa. I cisto też jest taki gatunek, z którego kiedyś wytwarzano w ogóle broń, ale łuki faktycznie też. I bardzo taki elastyczny gatunek. I w związku z tym... Przerażacie mnie, szczerze powiem. No. Nie strzelać z łuku? No ale już teraz nie strzelam i nie wycinam cisów i, i leszczyny na łuki. Tylko ale, ale to ja to muszę w takim razie tutaj powiedzieć bardzo ważną rzecz, bo właściwie zaczyna się może tak strogo od tych łuków, ale skończymy bardzo pozytywnie, bo to był pierwszy gatunek w Polsce, który został objęty ochroną gatunkową. Pierwszy. Jeszcze w czasach Jagieły. Więc tutaj jest rzeczywiście pozytywny aspekt. Żadna inna roślina nie doczekała się takiej ochrony no, jak to... właśnie cis. No, no bo kiedyś wiadomo, że to średnio wieczór, to raczej prowadzono taką gospodarkę, o ile można nazwać gospodarką, taką rabunkową, czyli właściwie co się podobało, co było potrzebne, to się to wycinało. Las Kabacki to jest las mieszany. Tak, to jest las mieszany oczywiście, aczkolwiek siedlisko, czyli szczególnie gleba, determinuje to, co tam się znajduje. No, przez wieki też miał na to wpływ człowiek. Tam spokojnie mógłby być las liściasty, taki zwarty las liściasty, tylko tyle, że człowiek prowadzał sosnę. No i dzisiaj jest to troszeczkę zmienione, zaburzone. My do tego pracujemy nad tym, żeby powrócić do tego najbardziej naturalnego elementu lasu. Ma pan tutaj swoje ulubione miejsca? Bardzo dużo mam takich miejsc ulubionych. Czasami faktycznie sobie przychodzę na przykład na jakieś obserwacje i no znam niektóre miejsca, wiem czasami, gdzie różne zwierzęta występują. Także tych miejsc jest całe mnóstwo. Ja bardzo lubię tam, gdzie trochę wody się pojawia, bo dzisiaj niestety mam ogromny kryzys wodny. Nawet... A wydawałoby się, że po tej zimie będzie woda. Tak, tylko problem polega na tym, że ten śnieg jego dużo napadało, ale nie dopadowywało, prawda? Czyli tak naprawdę ten śnieg cały czas przeleżał do końca zimy. Wszystko stopniało, deszczu nie ma i w zasadzie dalej mamy to samo co w latach poprzednich, czyli ten śnieg jakoś tutaj mocno nie zaradził temu problemowi. Natomiast faktycznie są takie miejsca w Lesie Kabackim, gdzie jest jakaś tam woda, takie niewielkie zagłębienia w terenie i tam się gromadzi woda. No i to są bardzo ciekawe miejsca, bo jednak przyciągają zwierzęta. Szczególnie w upały to tam dużo zwierząt przychodzi. Dziki mają też swoje takie babrzyska, ale tych miejsc jest całe mnóstwo w Lesie Kabackim. Naprawdę. Duży to jest teren? No w ogóle duży, bo to jest 925 hektarów, czyli... To czyni las kabacki największym lasem, zwartym lasem w obrębie Warszawy i jednocześnie największym rezerwatem, bo to jest też rezerwat. I no, rzeczywiście wyróżnia się. Naprawdę, jak popatrzymy na całą mapę Warszawy, to zobaczymy las kabacki, który jest naprawdę zwartym kompleksem. Jak wejdziemy, to możemy kilometrami iść. Kilometrami? To nie kończy. pójdziemy. Nie, no nie. kilometrami pięć kilometrów. Jest mała szansa, że uda nam się obejść. Przejść cały pół, pół pięć kilometrów? Ale nie martwić, że chyba dziki to od was się wyprowadza? bo coraz częściej widać je w centrum Warszawy. Tak, tylko, że to polega na tym zjawisko, że one nawet nie tyle, że wychodzą z lasu, no, dziki sobie wędrują tam, gdzie pożywienie, tylko mamy już do czynienia z czymś takim, jak po prostu populacja miejska, czyli dziki, które nie tyle przyszły do miasta, tylko w tym mieście się urodziły. To jest bardzo taka specyficzna grupa dzików i one rzeczywiście są bardzo dobrze dostosowane do tego życia miejskiego. One są od małego tutaj koegzystują z nami, z ludźmi. I w związku z tym nauczyły się tego, gdzie na przykład zdobywać łatwo pożywienie, albo że można czasami podejść blisko do człowieka, bo może ten człowiek akurat coś rzuci do jedzenia, jakąś właśnie kanapeczkę, czy jeszcze coś innego, niekoniecznie dla nich pożądanego. Ale oni się nie boją ludzi właściwie, prawda? Tak, robię? to prawda, bo to, te miejskie dziki to rzeczywiście nie, nie są bojaźliwe w stosunku do człowieka. One są nawet, bym powiedział, czasami towarzyskie. Różnie to może się niestety skończyć. Tutaj Zdecydowanie ostrożnie, nie ma co do nich podchodzić zbyt blisko. Mamy jeszcze w lesie kabackim jakieś yy, jeleniowate? Mamy tak, sarny, oczywiście. Sarny przychodzą i zdarzają się jeszcze łosie. Łosie też bywają, bo ja już takie widywałem i nagrywałem. One całkiem niedaleko przebywają na przykład w Powsinie, bo tam są troszkę lepsze tereny dla łosia, bo łosie jednak wymaga też takich bagienek, podmokłych terenów, a w lesie kabackim, no tak jak wspomniałem, tego brakuje. Ale one sobie świetnie też dają radę w lesie kabackim, z tym, że one są tam gośćmi. Sporadycznie występują. Czasami, jak mamy szczęście, możemy na nie natrafić. Jakie rzadkie gatunki występują w lesie kabackim? Nie jest to gatunek, może wszędzie spotykany i bardzo popularny, to jest dzięcioł czarny. A jest o tyle ciekawy, że to jest nasz największy dzięcioł i to jest naprawdę duży ptak. To nie jest dzięcioł, prawda, którego spotkamy w parku miejskim. Dzięcioł czarny jest zdecydowanie większy. On jest naprawdę ogromnym dzięciołem, cały czarny, więc jak przeleci jeszcze z tym swoim charakterystycznym odgłosem, to go widzimy już z daleka. No ale jakoś nie chce do nas przylecieć i nam trochę postukać w drzewo. To drzewo przed nami to grab jest, czy co to jest? Grab, tak. To jest grab, oczywiście. Bardzo dobrze pani powiedziała. A grabów rzeczywiście w lesie kabackim sporo rośnie. Takim gatunkiem, z którym są mylone graby, to na przykład są buki. Buk to akurat na przykład o... Tam. Pierwsze, na co należy zwrócić uwagę, to na brzeg tego liścia. U buka będzie cały brzeg, to się mówi, że liście są brzegie, to znaczy, że nie są ani postrzępione, ani nie mają jakiegoś piłkowania. Natomiast u graba mówi się, że nawet jest podwójne piłkowanie. Wygląda trochę jak brzeszczot od piły, takiej do drewna, która ma rzeczywiście bardzo wyraźne te ząbki. Tak to mniej więcej wygląda, więc po tym najprościej rozpoznać. No, można też oczywiście po pędach, można po korze na przykład, po pokroju, ale to już jest dosyć trudne i trzeba mieć tu pewne patrzenie. Więc najlepiej po liściach. Po prostu dla kogoś, kto się nie za bardzo zna, to poczekać na liście i wtedy mamy... No właśnie, prostą... poczekać na liście. Jeszcze tak. chwila. Jeszcze chwilę. Jeszcze trzeba wiedzieć, który liść przyporządkować, do którego drzewa. Nie po e... liściach spadłych, tylko o liściach na drzewie. Właśnie, bo to jest też wskazówka. Ja bardzo często pytam, na przykład jak oprowadzam wycieczki, to pytam, proszę Państwa, pod jakim drzewem się znajdujemy? I wtedy jest taka reakcja, że wszyscy robią tak, czyli podnoszą głowę i patrzą w stronę korony i właściwie nic nie widzą, no bo liście są daleko, nasiona są daleko, wszystkie cechy diagnostyczne są daleko od naszych oczu, więc ciężko jest dokładnie stwierdzić, zaobserwować. Na dokładnie, ziemię. najlepiej pod nogi, prawda? Patrzymy pod nogi i widzimy. A to będą jakieś nasiona, a to będą opadnięte liście, a to może będą jakieś widoczne jeszcze, igły mogą być, prawda, w przypadku drzew iglastych, także no, to jest najlepsza cecha diagnostyczna. Popatrzeć, bo blisko można też podnieść, upewnić się, co dokładnie jest. Można po tych liściach, oczywiście opadniętych, próbować. No ale wtedy ciężko jest dopasować, więc najlepiej podejść do pędu, zobaczyć co wyrosło z tego pędu i wtedy mamy... Ewentualnie na ewentualnie wspiąć się do korony. Albo... I no ale to trzeba mieć już na przykład, no ja mam uprawnienia, mogę się wspinać, więc ja wchodzę sobie na drzewa. Nie tak jak w dzieciństwie, nie że tak wchodziliśmy... No nie, nie, nie, nie, nie, ja to specjalnie rzucam linę, prawda, i wchodzę po linie, ale mam specjalne systemy, które mnie utrzymują, mam zabezpieczenia, sam jestem w uprzęży, także to jest wszystko bezpieczne skomplikowany ten spacer po Lesie Kabackim, ale Pan Bartek jak Państwo słyszą dzisiaj bez uprzęży i po drzewach nie chodzi, chociaż no pewnie chciałby. Drzewa drzewami. No dobrze, to teraz popatrzmy tak trochę niżej, bo las jest wtedy prawdziwy kiedy ma iściółkę i takie no, mniejsze rośliny. Kolejnym pościółce, piętrem jest runo. Bardzo dobrze dla nas widoczne. No i rzeczywiście w tym runie pojawiają się już takie pierwsze gatunki, które cieszą oczy, ze względu na to, że pojawiają się kolory. Te kolory są bardzo liczne. Są białe, żółte, niebieskie, no i takie fioletowe, a to słabo kolory rozpoznaję. Także nie będę tu może wchodził dokładnie w opisy kolorów. Ma pan rację, one są niebiesko Fioletowy. Tak, niebiesko-fioletowe, tak na przykład dąbrówka rozłogowa, ona się już też pojawia i chyba nawet tam mi się wydaje, że wyrasta, tak, takie mam. Ale bardzo ładna jest. Tych kwiatów rzeczywiście jest dużo, one czasami takimi łanami wręcz wyrastają, ale jeszcze jesteśmy w takim okresie, kiedy nie ma tych najważniejszych światów wiosennych, które są bardzo krótko, bo one właściwie występują przez kilka tygodni tylko i potem, no jest to, co przed chwilą mówiłem, czyli jeżeli się spóźnimy, nie sfotografujemy, nie zobaczymy, to następna okazja za 11 miesięcy dopiero. Mam na myśli geofity, czyli takie rośliny, które korzystają z tego, że na drzewach jeszcze nie ma liści, więc dużo światła słonecznego dociera do samego dna lasu i one z tego korzystają, mają te swoje 5 minut, więc obficie Wtedy wyrastają i przede wszystkim kwitną. Takim sztandarowym tutaj gatunkiem to są zawilce. Zawilec gajowy, zawilec żółty to przede wszystkim, ziarnopon wiosenny, no to są takie szczególnie ważne geofity. A jakie żyjątka tam w runie leśnym się pojawiają teraz? No to już by trzeba było pytać bardziej entomologów, ale generalnie dużo owadów się pojawia w runie leśnym, jak najbardziej. One tam zaczynają też egzystencję, bo owady potrzebują dosyć wysokich temperatur do funkcjonowania. Jeżeli te temperatury spadają tam poniżej 10 5 stopni, to owady prawda, są bardzo takie ospałe, powolne. No cóż, ja mógłbym wymienić na pewno tak, mrówki, no to jest niezwykle ważny element każdego lasu. W lesie kabackim mamy sporo też mrowi rozlokowanych czasami bardzo blisko jakieś ptaki pewnie, tak? Nie, wiewiórka. A, wiewiórka, no tak, no właśnie wiewiórka tak, poszukuje ewidentnie poszukuje czegoś do zjedzenia albo może nawet coś tam znalazła ale wracamy chyba do tych owadów. Mrówki, właśnie korzystają z tego, że są pierwsze, takie ciepłe promienie słoneczne, nagrzewają się, wracają do swojego mrowiska, jakby są takimi żywymi termoforkami, można tak powiedzieć. Biegacze, prawda, to też już będą się oczywiście pojawiały, a z tymi kwiatami pierwszymi, które się pojawiają, to będą związane z kolei też inne owady, czyli na przykład te różnego rodzaju błonkówki, trzmiele, czy na przykład pszczoło oczywiście też. Wszystko widać, że zaczyna tutaj się budzić do życia i to naprawdę jest wybuch teraz. Tak wiórka coś znalazła. Znalazła, tak, faktycznie, tak. Znalazła coś i to coś pokroił żołędzia albo bardziej orzecha. To, Bądź, to chyba ubiegłoroczne. Ale nie wiem też, czy na przykład, bo to może być równie dobrze na przykład jakaś szyszka, ale to ja nie widzę z tej no odległości. Tak, niestety, za, za więc, daleko jest, nie będziemy... Jakby się wiórki jakieś zaczęły sypać, czyli pewnie łuski od tej szyszki, to byśmy się mogli zorientować, bo ona będzie obgryzała ją. Tak, i. obgryzała cały czas. Tak, ale... No nic nie zlatuje na razie. A ptaki? Bo przecież no. w lesie też są ptaki. Mówiliśmy no o dzieciole. A jeszcze kogo możemy tu usłyszeć? Dzięcioły też koncertują, ale w dosyć specyficzny sposób, bo one nie śpiewają, one nie potrafią śpiewać, ale też z muzyką coś mają wspólnego, bo są, można powiedzieć, takimi perkusistami. One werblują. I to się dokładnie tak mówi. One werblują. O, teraz jak ściera wiewiórka orzechami, swoimi zębami no coś, co znalazła, nie wiem co, ale Będziemy bardzo dobrze tak I ona sobie tam korzysta z tego, co tam znalazła. Dzięcioły werblują, czyli wynajdują sobie suche gałęzie, bo one najlepiej tak rezonują i wtedy dźwięk się bardzo dobrze niesie. A uwaga, w przypadku dzięcioła wspomnianego, dzięcioła czarnego, ten jego dźwięk poprzez to uderzanie w suchą gałąź może się nieść na... O, czapla tam z kolei leci. To też ciekawy gatunek. Czasami przelatuje. Mówimy o ptakach się nagle pojawiają. Natomiast skończę o tych dzięciołach. One werblują bardzo, bardzo intensywnie. To jest nawet 20 uderzeń na sekundę. To jest bardzo szybkie tempo. I ten dźwięk potrafi się nieść w przypadku dzięcioła czarnego na 2 km, Bardzo daleko. Natomiast jeżeli chodzi o te śpiewy. No nam tutaj koncertuje rudzik teraz. I to jest taki ptak, który właśnie często o zmroku, wczesnym rankiem, ale również i w nocy potrafi. Chociaż no teraz mamy popołudniowe godziny i on też pięknie śpiewa. Kosy, śpiewaki, jak sama nazwa wskazuje, prawda? Śpiewak to jest ten ptak, który no niezwykle pięknie śpiewa. Dodatkowo w lesie kabackim bogatki, które już od stycznia się odzywają. Im oczywiście towarzyszą modraszki, czyli te mniejsze sikorki. Czasami bywa, że jakieś tam czubatki się odezwą, czyli to też są sikorki z takim czubkiem, no i zięba, to jest Gatunek, o którym koniecznie trzeba powiedzieć, no bo to jest taki dźwięk kojarzony z wiosną, ten jej taki charakterystyczny zaśpiew. I to są w zasadzie chyba takie pierwsze gatunki, które zaczynają się pojawiać i takie jednocześnie podstawowe, bardzo dobrze znane, a jeszcze kowali, Kowaliki też bardzo intensywnie teraz się odzywają. To co, a musimy już chyba Pana Bartka opuścić? Niestety, niestety musimy opuścić i musimy opuścić gąszcz lasu kabackiego. Hmm. Jeszcze tutaj przyjdziemy na pewno. Dziękujemy Panie ja Bartku. Dziękujemy bardzo. Panie. Bartek Popczyński, dziękujemy. Pięknie było w naszym A, lesie. w naszym lesie było cudownie. Ja myślę, że Państwu się nasza podróż podobała i Warto odwiedzić te miejsca, w których byliśmy. Życzymy Państwu wszystkiego, co najlepsze, dużo spokoju, szczęścia mm, i dużo pięknych spacerów. Tak, i zdrowia, a spacery służą zdrowiu, jak doskonale wiemy. Bardzo Państwu dziękujemy, zapraszamy za tydzień już do Ogrodu Botanicznego. Anna Stępniak. Rafał Sławoń. To ruszajmy. Steppin' out with my baby, can't go wrong, cause I'm in it right It's for sure, not for maybe, that I'm all dressed up tonight Steppin' out with my honey, can't be bad to feel so good Never felt quite so sunny, and I keep on knockin' wood They'll be smooth sellin' cause I'm trimmin' my sails With my top hat, my white tie, and my tails I seem too scintillate It's because I've got a date A date with a package of The good things that come with love You don't have to ask me I won't waste your time But if you should ask me Why I feel so fine? with my baby can't go wrong cuz i'm and right ask me when will that day be the big day may be to now night polskie radio 7 Suck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 Reklama Radio Kierowców Przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Popołudniowe, świąteczne spowolnienia utrzymują się w województwie mazowieckim, zwłaszcza na Krajowej Siódemce, na północ od Warszawy, a zatem w pobliżu Łomianek, kanowa Leśnego i Czosnowa, a także na południu od Warszawy, niedaleko Mrokowa i Tarczyna. Wolniej jedzie się także pomiędzy Warszawą a Legionowem na drodze krajowej nr 61 oraz na trasie nr 79 na odcinku Warszawa-Piaseczno. Uwaga na drodze krajowej nr 19 pomiędzy Lublinem a Lubartowem. W związku z budową trasy ekspresowej niedaleko miejscowości Niemce obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, ale także ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Dość uciążliwy remont trwa także na drodze krajowej nr 45 pomiędzy Opolem a Kluczborkiem na wysokości jeziora Turawskiego. Na fragmencie około 9-kilometrowym jest nie jest zwężona, a prędkość ograniczona do 50 km na godzinę. Jeżeli chodzi o sytuację na granicy polsko-ukraińskiej, to tutaj uwaga przede wszystkim w Dorohusku. Obserwujemy tam potężne kolejki samochodów ciężarowych, które oczekują na rozpoczęcie odprawy i wyjazd z naszego kraju. Te pojazdy czekają tam ponad 22 godziny. Trudna sytuacja utrzymuje się także w Korczowej, a zatem w województwie podkarpackim. Tutaj ciężarówki oczekują ponad 10 godzin. Przypominam, że jest to jedynie szacunkowy czas, Oczekiwania, a ten rzeczywisty może być zdecydowanie dłuższy, zwłaszcza w Dorochusku. Jak zawsze czekamy na wieści z zakierownicy od państwa.